Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku gwiezdno bo postanowiliśmy zabrać się za... Ponowne wychodzenie z zaległości, co z nich wyjdziemy, to zaraz się pojawiają kolejne i taki to żywot nasz, że gonimy cały czas za zaległościami, bo powracamy do Mrocznych Droidów i powracamy do serii Star Wars, która już za kilka dosłownie tygodni z naszej perspektywy doczeka się kolejnego już ósmego tomu na naszym rynku, tymczasem my opowiemy o zeszytach od 1937 do 1941 ze scenariuszem Charlesa Soula i z rysunkami Madi Beka Musa Bekowa i to jest nowa postać jeżeli chodzi o rysunki która z tego co sprawdziliśmy chyba zostanie jeżeli chodzi o tę serię na dłużej no i też z tego co w, w, można poszukać sobie w jego portfolio no to on pracował wcześniej przy obiłanie, a teraz rysuje między innymi serię Star Wars Jedi Knights która jest świeżynką tegoroczną no i to jest tak jak wspomniałem komiks, album który jest tie do tego eventu Mroczne Droidy, który omówiliśmy dla was jakiś czas temu no i mam, nadzie mam nadzieję szczerą że przejdziemy teraz przez te wszystkie pięć pozostałych albumów z Mrocznymi Droidami które właśnie się łączą no i Mando może przybliż pokrótce fabułę tego albumu, na ile on łączy się właśnie z mrocznymi droidami, na ile to jest jakieś tam uzupełnienie jak wypada fabularnie ten komiks no siódmy tom Star Wars zbiera zeszyty od 37 do 41 czyli jest to pięciozeszytówka ponownie mamy taką generyczną okładkę, ja na to narzekałem przy głównym tomie tego eventu i tutaj znów mamy luka w kolejnej pozie z żółtym mieczeń świetlnym plus Lando, Czubakę i Leje w tle plus droidy w tle i gdzieś tam z przodu otoczeni są przez te mroczne droidy eee, Wpadnę ja ci w słowo, powiem... to jest zabawne, to co ty powiedziałeś no, o tyle, no. że młody, młody mi podrzucał komiks teraz jak siadałem do nagrania, wziął do ręki mówi, ty, przecież już był ten komiks. Ja mówię, no nie, nie, nie, nie, nie ale było tego co? komiksu. ja sobie myślałem o tym, jakie to musi być niezrozumiałe dla ludzi, którzy nie siedzą w tym, chociaż jedną nogą, nie? Bo główny event tego, ten główny komiks tego eventu, no to miał niemalże identyczną okładkę i też nazywał mhm. się Mroczne Droidy i też miał gdzieś tam Star Wars. Oni niby to Star Wars wycinają na, na grzbiecie, chyba go nie ma, nie? No ale to jest też komiks Star Wars, też Mroczne Droidy. To jest kompletnie nieczytelne dla kogoś, kto nie siedzi. To mi się zlewa, nie? A trochę w tym siedzę. Plus ja, czytając ten komiks, tak sobie myślałem, skąd oni tę okładkę wytrzasnęli. To jest komiks o Lando i Lobocie. Eee, I tu nawet do, do ostatniego zeszytu nie pojawia się luk nie pojawia się czubaka Mówię, skąd oni to wytrzasnęli, nie? To powinno być okładka z Lando i Lobotem. Inna sprawa, że okładki tych zeszytów nie są jakoś tam przepiękne, więc tak naprawdę trochę nie ma w czym wybierać. Jakbym miał taki wybór też bym to wybrał. No a trzecia rzecz to nie Egmont decyduje, tylko, tylko tak naprawdę góra. Marvel. No wiesz, to tutaj ja myślę, że mo można by zgarnąć okładkę z Lando i Lobotem, bo jest taka rysowana przez fila noto do 37 zeszytu, ale myślę, że ten komiks by się po prostu pewnie nie sprzedawał i dlatego ten nieszczęsny luk z mieczem świetnym zawsze musi być, ale tak to musi być nieczytelne, bo w zasadzie biały kolor grzbietu to jest to, co wyróżnia serię tak naprawdę, jak się spojrzy z boku, no bo Gwiezdne Wojny no, są z tym czarnym grzbietem i z numerkiem, nie? a oni jednak mm -hmm. się trzymają, żeby tak wyróżniać te, te eventowe komiksy, no ale nie mniej faktycznie jest to dziwne. No tak, szczególnie pomocne dla tych, którzy kupują komiksy przez internet, czyli dla wszystkich. <głos> i grzbietu tam nie widać. No dobra, dobra. To, to jest problem, którego Egmont nie przeskoczy. Natomiast sam komiks, tak jak powiedziałem, skupia się na Lando i Lobocie. Ta seria w ogóle dość mocno skupia się na Lando, no bo w momencie, gdy zabrakło Hana, no, musieliśmy go kimś zastąpić i to dobrze, bo akurat Lando od dłuższego czasu mówimy, że ta historia jest całkiem ciekawie napisana. Tutaj punktem wyjścia jest nie jeszcze opętanie Lobota przez plagę, tylko jego coś w stylu choroby. No te jego implanty, które ma na głowie, wymagają aktualizacji, a nie mogą dostać tej aktualizacji, bo są to, jest to imperialny sprzęt i ma wyłączone aktualizację, więc robot zaczyna yy, wariować po elektronicznemu i ostatecznie może to doprowadzić do jego śmierci. No jest to wielki przyjaciel Lando, więc Lando robi wszystko, żeby go uratować. Ale nie może poinformować Sojuszu, bo po pierwsze, właśnie te imperialne implanty obawia się, że e, no może to e, przynieść jakieś negatywne skutki, szczególnie że już w pierwszej scenie Lobot e, przypadkowo no, robi trochę szumu w sojuszu. Po drugie, Lando odkrywa, że pewien droid mógłby mu pomóc ale ten droid był bardzo ważnym droidem dla y, sojuszu rebeliantów i kilka tomów temu była jego historia, która zakończyła się tym, że Lando tego droida opylił Jabie, ponieważ Jabba wtedy miał na niego haki, Jabba, on miał to oczywiście swoje długi Lando, no i y, Jabba chciał, żeby Lando pracował dla niego, żeby mu donosił o sojuszu, ostatecznie ten y, sprzedał mu droida. No i teraz musi go odzyskać, więc pożycza sokoła i leci na misję, o której nie mówi rebeliantom, ale ci na tyle mu ufają, że e, pozwalają mu na to, chociaż nie są z tego faktu zadowoleni. Lando i Lobot docierają do Pałacu Dżaby, gdzie okazuje się, że e, dotarła plaga. I ten e, z pałac, a dokładniej droidy, których jest tam dużo, co wiemy chociażby z filmu, bo e, Jabba miał przecież specjalne podziemia e, do torturowania i przetrzymywania nieposłusznych droidów. One buntują Który się. to wątek, wątek tutaj wraca, nie? Notabene? No zresztą zabawny, bo Jabba ma e, droida, który gdzieś tam ma w banku pamięci e, język napisany dla Sojuszu Rebeliantów, a on go you <laughs> przekazuje na tortury i czyszczenie pamięci, bo pomylił jedno słowo w negocjacjach handlowych. No. No i te droidy zaczynają szaleć i tak naprawdę walczyć z naszymi bohaterami. Budzi się rancor, tam wraca dżaba, jest, jest dosyć duża jatka, ale cały komik skupia się po pierwsze na relacji Lando i Lobota, a po drugie na wątku budowania tej legendy kłamcy, hazardzisty człowieka żyjącego na krawędzi i to jest bardzo fajnie zrobione etapami, retrospekcjami tej, tej, tych dwóch bohaterów i kilkoma rozmowami, w których Lando tłumaczy, no jak można przetrwać oszukując, jak trzeba działać, gdzie trzeba, nie wiem, trochę tam sprawić, żeby ci ufali i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko prowadzi do e, finału, do takiej, że użyję tego słowa, w Q&A się nabijaliśmy, eskalacji tego wątku, czyli Land dostaje po konkretnej stronie co jest ważniejsze, przyjaciel sojusznicy czy jego życie i jaką decyzję ma podjąć. No. No i ty wspomniałeś, że to jest pięciozeszytówka i już po tym streszczeniu fabuły widać, że pomimo tego, że to jest niby dosyć zwarta fabularnie historia, no bo to jest właśnie ta próba uratowania Lobota przez Lando, to tutaj dzieje się mnóstwo, ale ja ci powiem, że bardzo mi się podobało to jak Soul tutaj tę fabułę prowadzi i to na dwóch poziomach. Po pierwsze my w sumie od dawna mówimy, że te gwiezdne wojny Soula, ta, ta, ten ongoing, on się skupia w zasadzie właśnie na dwóch tematach głównych, czyli po pierwsze to jest Lando i jego to dojrzewanie do no, bycia rebeliantem na pełen etat i, i no, tego Lando, którego widzimy już w Powrocie Jedi chociażby Lando-generała, a z drugiej strony na Luku i jego poszukiwaniu źródeł wiedzy na, na temat Jediowania w skrócie. I do Luka wygląda na to, że wrócimy właśnie w kolejnym albumie. Tutaj się skupiamy w 100%, tak jak mówisz, na, na tej relacji Lando i Lobota. I tu jest kilka fajnych elementów. Po pierwsze... Podoba mi się, że y, jakby mamy ciągnięcie tej fabuły z tych sprzed kilku albumów, no bo to ja sprawdzałem, że to w Wojnie Łowców Nagród y, ten robot trafia do, do dżaby. I no to i w sumie są już wiąże nawet... nitki, nie? to co często robi, to co na Ta. pewnym mhm. etapie mówimy, a niekoniecznie fajnie, ale on to potrafi później dalej poprowadzić. Tak, tym bardziej, że już tam nawet jest właśnie taka scena, gdzie oni się orientują, że być może ten robot, ten droid mógł robotowi pomóc, no ale właśnie Lando jeszcze jest na innym etapie, no, decyduje się właśnie droida sprzedać Jabbie i tyle. Wracamy do tego już na innym etapie i to jest, to jest naprawdę fajny motyw. Po drugie, to naprawdę dobrze pasuje do wątku Plagi, bo nie wiem jak ty, ja jestem też po Awsze i po Łowcach Nagród i tam jest w każdym z tych komiksów no... Gdzieś tam postać ze wszczepami, z jakimiś implantami, taka quasi mechaniczna, że się tak wyrażę. Zresztą w sumie w Wejderze też, o, o czym będziemy rozmawiać pewnie za czas jakiś. I to ciekawie gra w kontekście tego wątku Plagi i tego co mówiliśmy w Mrocznych Droidach, że Plaga jako ten główny złol, on właśnie chce przejąć organicznych i dla niego te postacie takiej no, ze, ze wszczepami no, to jest taka forma jakaś pośrednia. No, taki no, pomoc, i, tutaj, no to, i w tym tak. głównym evencie oni pojawiają się nagle, wszyscy już zarażeni. W, w, jeden z zeszytów środkowych zaczyna się od tego, że już są. No to teraz tak, dostajemy dokładnie. wprowadzenie do tego wątku jakoś. Tak, i to w sumie o, do tego mogę nawiązać, bo albo to zostawię na koniec w kontekście mrocznych droidów. Ale podoba mi się też to, jak właśnie jest pisane tutaj Lando i ta jego relacja z Lobotem, bo z jednej strony tutaj już procentuje to, co Soulu buduje przez te no już ponad 35 zeszytów, czyli cała ta przemiana Lando, nie? który zaczynał w konkretnym miejscu a on nawet w końcówce tego albumu mówi, że on jest już inną postacią. Nie, On samo sobie mówi, że po prostu spodobał mu się bardziej ten nowy Lando niż ten stary Lando i, i, i że on w tej chwili coraz bardziej świadomie zaczyna podejmować decyzje niejako wbrew dawnemu sobie. Ale też jest fajnie budowana czy opisana ta jego relacja z Lobotem, bo dostajemy trochę tych scen z przeszłości i to niby są jakieś takie krótkie stenki, ale one faktycznie nadają sporo kontekstu dla, dla tej ich relacji i to jest też naprawdę coś fajnego i czuć, że Soul ma do tego rękę, no ale to nie możemy być zaskoczeni, bo, bo przecież jeżeli ja dobrze pamiętam, to ten Land taki, ta seria krótka, którą też wielokrotnie chwaliliśmy, to przecież ona też chyba była Soula, nie? Jeżeli ja dobrze nie? No i pamiętam. opierała się też na Lando i Lobocie, dokładnie, z tego dokładnie, co tak. pamiętam. No to już kupa czasu minęła, ja tego komiksu prawie nie pamiętam, ale tak, te retrospekcje są bardzo dobre. Ta e, przyjaźń jest opisana świetnie. Plus właśnie w tych retrospekcjach też jest dużo o samym Karlizjanie. Czyli mhm, tak. e, ta, ta na przykład retrospekcja z Alderanu, gdzie on tłumaczy, jak można tak, przeżyć tak duże życia kłamiąc, no to, to jest fantastyczna rzecz. Tak, tak, bardzo mi się to podobało. E, a do tego wiesz, mamy m, trochę e, fajnych smaczków, bo cała ta wizyta u dżaby e, jest mam wrażenie naładowana różnymi takimi fanserwisowymi elementami począwszy od nie wiem przebrania Lando jego nie wiem tam sceny z Hanem w karbonicie Rancora i tak dalej i tak dalej i żebym Cię tu nie zagadał to na koniec to co mi się też bardzo podoba i co w sumie trochę spoilerując ja będę raczej chwalił w całym tym evencie ten komiks mam wrażenie ja nawet bym zaryzykował może stwierdzenie i taką kontrowersyjną tezę, że ja nie wiem, czy on nie jest najlepiej napisanym tajnym jeżeli chodzi o event. Że, wiesz, do tej pory mieliśmy tych eventów, no ile już? Tam ten jest czwarty, taki duży, jeżeli dobrze liczę, w tych nowych, no chyba czwarty. I... Wszystkie miały swoje problemy i tam często gadaliśmy, że no, one z jednej strony, nie wiem, mieliśmy w Wojnie Łowców nagród, powroty do, do konkretnych scen, a, a nieraz to są takie albumy, że... W zasadzie to tam nie ma nic wspólnego z główną serią. A tutaj też bardzo mi się podoba, że to jest z jednej strony w pewien sposób autonomiczna historia i posunięcie fabuły z ongoing'u bardzo mocno do, do przodu, no bo tu przecież dochodzi właśnie do tej, tak jak powiedziałeś, eskalacji w finale i to będzie pewien game changer pewnie. Ale z drugiej strony... To jest bardzo dobrze zintegrowane z całym głównym eventem i faktycznie nam daje po prostu pewną odnogę, pewien kontekst dla właśnie tego pojawienia się Lobota w tej głównej serii. Także pod tym kątem też mi się to bardzo podobało. A jak ty oceniasz tak, całością? już chyba szóste? przy Afsze 6 jeżeli się nie mylę, mówiłem, że to jest najlepszy, taki poboczny zeszyt, poboczny tom z eventu, ale tutaj też się zgadzam, bo to jest samodzielna historia, która ma E, swoją, swoje coś do opowiedzenia, a jednocześnie siedzi twardo w wydarzeniach z e, głównego eventu, trochę go rozbudowuje. Nie są to wydarzenia widziane z punktu widzenia innego, nie jest to całkowicie oderwane, jest to naprawdę bardzo dobrze sklejone z głównym eventem, aczkolwiek pod tym kątem też ma jakiś tam mikroproblem, bo cały finał jest... E, na szybko, nie? Jest powiedziane tak. w innym mhm. miejscu, wydarzyło się w tym momencie to i widzimy jak tam... Jest dosłownie um, jeden kadr, nie? No, jeden kadr wbicia tego miecza i wtedy wszystkie droidy nagle padają. Więc tak samodzielnie, jakby ktoś przysiadł tylko do tego, to tu mógłby poczuć rozczarowanie, bo ma wielkie zagrożenie, nasi bohaterowie są już w czarnym tyłku, e, otoczeni w zasadzie wszystkim, czym się da, po czym wszystkie droidy są dezaktywowane, koniec, nie? Także widać, że to jednak jest część większej całości. Ale wszystko to, o czym mówisz, ja się całkowicie zgadzam. Te smaczki mi się bardzo podobały, jak Lando stoi przed pałacem dżaby w tym stroju z epizodu szóstego. To się nawet zastanawiałem, czy to nie jest już wstęp powoli i czy on nie uratuje Lando i na przykład sam tam nie zostanie. No ale nie. W tym kierunku nie idziemy. Ale jak spotyka, widzi ozdobę dżaby, czyli Hana solo zawieszonego w karbonicie, to ja mówię, wow, nie fajne. Czyli wprowadzamy już tak ten wątek na pełnej, za chwilę nasi bohaterowie się dowiedzą i zacznie się budowanie tej sceny, która otwiera epizod szósty i nawet sobie pomyślałem, czemu oni go do jasnej cholery nie rozbrożą i to jest tu poruszone w komisie, czemu oni mogli rozbrodzić, tak, tak, no. Fajne. no i to też jest dobrze zrobione, że to nie jest tylko smaczek dla smaczka, a zadbał o to, żeby się nie czepiać. Podobało mi się, bo ja może teraz palnę głupotę, ale w epizodzie szóstym nie ma lobota chyba, nie? Mm, z tego co pamiętam nie ma. No, no więc wiesz, te komiksy wszystkie, które czytamy, które są pomiędzy filmami, no to jednak czytamy tak wiedząc bezpiecznie, nie? Z tym się nic nie stanie, z tym się nic nie stanie, a tutaj ja jednak odczuwałem jakieś takie lekkie napięcie, czy mm, nie dostaniemy ciężkiego finału, bo wydaje mi się, że Lobota mogą ubić, że on nie jest bezpieczny. I jak będą chcieli, to go chyba mogą skasować, chyba, że teraz tutaj mówię jakieś głupoty straszne i on się gdzieś tam w tym epizodzie szóstym pojawia, sorry, Zasnąłem na wejderze i dopiero wstałem. Nie dlatego, że był zły, ale dwa komiksy na dzień to dla mnie przesada. Natomiast co mi się średnio podobało, to tak jak mówię, że dobrze jest to wszystko budowane, to moim zdaniem ostatnie kadry to jest troszeczkę przesada. Bo tak jak samo to, sama ta decyzja Lando, co ma zrobić? I jego przyznanie się przed wszystkimi do, do tego, co uczynił, jest fantastyczna. Jest po prostu, ach, to się czyta doskonale. Tak potem dostajemy jeszcze tam dwa, trzy kadry, jedną stronę, gdzie wchodzą go aresztować i zacznie się proces. I karą za zdradę sojuszu jest śmierć. I to jest takie, tak, ta, nie? Tak jak mówię, o Lobota się martwiłem, tak tutaj, no wiadomo, że Lando nie zginie. Jest to dla mnie zbędny finał. Już to w to, co było wcześniej, e, wiesz, miny e, Luka, Lei i Czubaki po wyznaniu Lando wystarczyły, jak dla mnie, żeby e, to było finałem tego tomu, i może powiedzmy samo aresztowanie, ale to takie budowanie, że teraz będziemy cię sądzić i umrzesz, może, za tę zdradę, ty przebrzydły zdrajco, to, to było niepotrzebne moim zdaniem. Znaczy sama ta wzmianka o tej karze śmierci, to jest, tu się zgadzam, to jest przesada, bo wydaje mi się, że, że sam proces to może być coś fajnego, bo ja akurat mam poczucie, że Soul może się sprawdzić w czymś takim, no bo to będzie trochę, wiesz, taka przepychanka słowna, czy wiesz, szermierka słowna, o to, to, to tego chciałem takiego słowa użyć, gdzie mamy w centrum Lando, no, który jest złotousty, jak powszechnie wiadomo, więc to może być coś interesującego w jego rękach, mam taką nadzieję przynajmniej, gdzie wiesz, gdzie będziemy musieli no, mieć w końcu Lando, który pewnie się pokusi na jeszcze większą szterość i takie stanięcie wprawdzie. Tak w kontekście swojego funkcjonowania w sojuszu rebeliantów, ale tu się zgadzam, że to, ta wzmianka o śmieci to taka trochę y, taniocha y, była niestety. Y, no i tak, i tu też absolutnie się zgadzam, że ten y, ostatni zeszyt, on w ogóle jest taki bardzo pośpieszny, nie? bo przecież nasi bohaterowie w ogóle się tam pojawiają na tej y, planecie stacji przekaźnikowej i y, y, po prostu to tam y, ledwo się pojawili, już są atakowani przez droidy, już są opętani już jest sprawa rozwiązana, ale z drugiej strony może to, to dobrze, bo to, tak jak mówię, z jednej strony po prostu to jest jakiś tam fragment tego eventu i, i odesłanie do eventu, a z drugiej strony no nie skupiamy się na tym wątku właśnie z tego albumu głównego w historii, która jednak jest skupiona na, na Lando i Lobocie I wiesz, to by mogło nie wiem, rozmydlić. No, no tak, tak. Mi się ja, całą ja nie mówię, że historii. to minus. To jest część większej całości. Po prostu nie jest to aż tak całkowicie autonomiczne, nie? Tak, tak. To tylko tyle mówię, ale to tu nie jest potrzebne. I ten jeden zeszyt i tak dużo daje w kontekście głównego tomu eventu, gdzie tam wszystkie ekipy z wszystkich komiksów się pojawiły w jednym momencie i tam dosłownie... Na, tak, i narzekaliśmy na to, nie? No, pojedynczymi kadrami, nie? Znaczy, narzekaliśmy, ale w kontekście jako jednego tomu. A, mhm, a tak. byliśmy pełni optymizmu, jeśli to zostanie fajnie rozpisane w pozostałych zeszytach, bo wiesz, no, oryginalnie czytasz to naprzemiennie zeszytami, więc tu mhm. masz wprowadzenie jednej ekipy na tę planetę, gdzie tam się wszystko rozgrywało. Nie? E, no. No, ale ogólnie bardzo dobry komiks pod kątem fabularnym, bardzo dobry komiks w ramach serii Star Wars i na razie całkiem ciekawe, rozbudowany event. To ja fabularnie jeszcze jedną rzecz tylko dorzucę. Podobało mi się też to, jak była pisana relacja Lando i tego droida, wokół którego kręci się też cały, cała, cała ta historia, nie, nie, nie, nie wiem tak, jaką on ma tam tak. nomenklaturę bo było bardzo dużo też fajnego i takiego mam wrażenie niewymuszonego humoru, bo przez to, że to jest też droid protokolarny, to on jest wyjątkowo pyskaty, tylko fajne jest to, że on nie jest pyskaty w tym takim strachliwym tonie C-3PO albo takim przemądrzałym C-3PO, tylko takim trochę logiczno humorystycznym, nie? gdzie on z jednej strony cały czas szacuje prawdopodobieństwo różnych zdarzeń, a z drugiej strony no widać, że jest też wyszczekany i i podobało mi się, bo miałem wrażenie, że to jest umiejętnie pisane, że nigdy nie popada w jakąś taką. Że to jest zabawne, a nie śmieszne. O, mhm. Mam nadzieję, że to jest I nie, jasne, nie ma tego co, aż tak bardzo dużo. Powiedzieć. Plus, wizualnie tak. zabawne, bo on jest taki luzak, nie? Siedzi tam tak. gdzieś, <śmiech> tak, tak, nogi tak. wywalone, ręce pod głowę podłożone i komentuje swoje. Podobało mi się, że jest, pojawia się wątek L3, bo w pewnym tak, momencie ponownie Lando musi wyłączyć yy całe komputerowe sterowanie w Sokole, ponieważ Sokół też tak naprawdę ma w sobie droida, więc może zostać przejęty. No i w, te, w tej scenie podobały mi się trochę też humor pomiędzy głównie chyba Lando a Czubaką, bo to dwaj piloci, mm -hmm, tak. którzy mają wylądować i no Czubaki jak zwykle nie rozumiemy, ale jego reakcje czasami na niektóre e, zdania tego e, Carly Diana były dość zabawne. Także tego humoru też tu jest troszeczkę. No dobra, to fabularnie w zasadzie tu już podsumowałeś, bardzo dobry komiks całościowo. No a jak oceniasz wizualnie? Tutaj ja jeszcze dodam kolorystkę Rachel Rosenberg, bo warto o tutaj tym aspekcie też powiedzieć, bo rysunki to jedno, ale kolory też wydaje mi się, że tutaj grają główną rolę, no ale jak ten nowy rysownik ci się sprawdzał? No tutaj powiem, że no tyłka nie urywa, bo czy, czyta się to okej, okay. wiesz, tu historia przebija, ta, ta seria Star Wars nie była w tej, nowy, w tej nowej odsłonie rysowana jako wybitnie z tego, co pamiętam, aczkolwiek no, jest dosyć uboga. Te postaci są fajne, to, to są całkiem okej okay narysowane, ale zwracałem kilka razy uwagę, że jest to dość ubogie, czyli te tła są Często w zasadzie dosłownie tłem e, takiego zmieniającego się koloru, jakiś niebieski rozjaśniający się albo coś takiego. Czasami postaci, które stoją dosłownie na drugim planie to są w zasadzie kontury bez twarzy. E, także mam wrażenie, że jest mało szczegółowo. Mówię, szału nie ma, ale nie jesteś źle, się całkiem okej okay ogląda, całkiem okej okay przez to płynie, tak, taka, taka masówka z troszkę niższej półki, ja miałem wrażenie. A czy to ja ogólnie mam chyba lepszą opinię, ale ym, całościowo mi się wydaje, że po prostu ten komiks jest trochę nierówny, bo są takie mm, sekwencje sceny, gdzie ci bohaterowie wyglądają tak bardziej kreskówkowo i tak jak mówisz, właśnie mamy tylko te ubogie tła i no mały, mało szczegółów i tak dalej, ale z drugiej strony mamy takie sekwencje, czy takie kadry, które się wybijają ponad przeciętność. Jak mamy, nie wiem, Lobota, jak wchodzi pierwszy raz już jako opętany przez plagę, albo mamy w końcówce scenę z lukiem na przykład i z plagą też na takim jakby podzielo na podzielonej stronie, że się tak wyrażę, na takim podzielonym ekranie. I tutaj jest trochę takich fragmentów tego komiksu, które mi się wizualnie bardzo podobały. Także całościowo jest nierówny, ale też to, co może mi wyciąga trochę całość tego komiksu, to kolorystyka. Bo ja trochę narzekam czasami w tych niektórych albumach, że no idziemy w jakimś konkretnym kolorze i w jakiejś konkretnej tonacji i po prostu nie wiem, później to skutkuje tym, że czasem album jest trochę szarobury a tutaj to jakbym nie Star Wars czytał, tylko jakąś Afrę bardziej miałem wrażenie, że tego koloru takiego żywszego jest dużo, jak jakichś jaskrawych, takich wiesz, intensywniejszych barw i to się przebija to fajnie grało, mówię nie zawsze ale całościowo no, z przyjemnością śledziłem sobie ten komiks Ci powiem. No, także ja jestem po dwóch tomach na razie i nadal jestem zaskoczony, że to jest całkiem sprawny, dobry event, który był bardzo krytykowany, chyba najbardziej z, do, do tego etapu z tych wszystkich większych komiksów w ramach serii Star Wars. No, ja też jestem na razie zadowolony. Yy, w sumie jestem bardzo ciekaw teraz tych kolejnych dwóch tomów, no bo tu mamy w zasadzie podwójną zapowiedź, bo, bo jest śmieszne. Z czymś takim to nie przypominam sobie, żebyśmy się kiedyś spotkali, że na końcu mamy ramkę, w której jest ciąg dalszy w procesie Landa Carlissiana, ale wcześniej City Skywalker, czyli w zasadzie mamy zapowiedź dwóch albumów, jak, jak się domyślam, bo <laughs> City Skywalker to jest właśnie ten album numer 8. Osiem, pewnie proces to będzie dziewiątka no chyba, że to jest jakoś tam połączone w tym albumie także dosy, dosyć to zabawne, ale no ja na razie jestem też zadowolony, no i mam nadzieję że wkrótce się spotkamy przy Wejderze i przede wszystkim zakończymy przygodę z Afrom i Łowcami Nagród, no bo te siódme to my, to tak jak już wspominaliśmy kończą nam przygodę z tymi ongoingami, przynajmniej na czas jakiś dobra